The Antwoord i Ugly Boy, za nami mamy 23 minuty po godzinie 21, a Wy słuchacie audycji Alt Culture, czyli alternatywnego kulturatora, w którym będziemy mówiły o grach, o serialach, o YouTubie i o tym, co dzieje się w social mediach. No i nasza audycja, wymyśliłyśmy sobie, że podzielimy ją na bloki tematyczne, no i przed nami pierwszy z nich. Round 1. Fight! Jak myślę prosto, łatwo domyślić się po tym dżinglu, jest to blok tematyczny poświęcony grom komputerowym. I tutaj tysiąc punktów nerdyzmu dla tych, którzy wiedzą dokładnie, ym, z jakby, jak ten jingle powstał, z czego dokładnie on powstał. Ym, w przyszłej audycji może Wam powiem, może będzie rozwiązanie jakiegoś konkursu i... i... Będziecie I nie... musieli odgadnąć. Tak. Nie wiem po co, nie wiem dlaczego, ale nieważne. Przechodzimy do gier. Przygotowałam dla Was e, trzy tytuły, które albo wyszły całkiem niedawno, albo wyjdą zaraz. P zaczynamy od pierwszego z nich, czyli Oxygen Not Included. Od 15 lutego e, gra jest w Early Access na Steamie. E, co to oznacza? Early Access w najprostszym jakby takim tłumaczeniu e, to jest po prostu możliwość grania w grę, która jeszcze nie jest dokończona. To jest po prostu jej wersja alfa, beta, nieważne. I to jest grana, nad którą twórcy nadal pracują. Wypuszczają ją na rynek, dlatego żeby mogli też dostać feedback po prostu od graczy. Um, Oxygen Not Included to jest um, w ogóle twór um, Clay Entertainment, który możecie kojarzyć z Don't Starve na przykład. Um, no i jak się spojrzy na tę grę, to od razu widać, że to jest to studio, bo ona jest taka narysowana, taka fajna, taka... no, no trochę dziwna. I um, jest to coś takiego, że mamy swoją kolonię na obcej planecie, i musimy zadbać o to, żeby ona się rozwijała. Następna propozycja to jest Night in the Woods. 21 lutego miała ona premierę na świecie, a jutro będzie miała premierę w Europie, bo przecież świat to nie Europa, Europa to nie świat. No tak, Infinite Fall. Kasia, nie umieraj. Infinite Fall, wydali tę grę. I to jest gra, w której postawiono na, na historię, że masz opcje dialogowe, i jakby przechodzisz przez grę głównie po prostu rozwijając sobie te opcje. Bardzo ładnie graficznie ta gra wygląda, bo zbudowana jest z takich prostych jakby kształtów powiedzmy. No i naprawdę myślę, że może być ciekawie, chyba ją sobie sama kupię. O trzeciej jeszcze wspomnę, ale ty też znalazłaś fajną informację, jeżeli chodzi o gry. Ja dziękuję, dziękuję. Ja znalazłam informację dla fanów League of Leg Legends, bo późnym wieczorem w niedzielę zakończyły się właśnie rozgrywki Lola w Katowicach. Mistrzami zostali Tajwańczycy z Flash Wolves. No i zdobyli 70 tysięcy dolarów. Kurczę, grać w grę i wygrać. Te ja te grał w grę. Tak, to jest przepiękne. Dobrze, kończymy round one ostatnią moją propozycją, czyli propozycją, którą dużo osób kojarzy pewnie z dzieciństwa. I jest to Bomberman, którego większość ludzi kojarzy jako Dyna Blaster, przynajmniej ta gra z lat dziewięćdziesiątych. Ja tak kojarzę. Później wychodził Bomberman, no i 3 marca Konami wydaje Super Bombermana R. I z tego, co widziałam, jak patrzyłam na grę, to jest ona w rzucie izometrycznym. Czyli teraz dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, simsy. Na przykład simsy numer jeden są właśnie w rzucie izometrycznym. Czyli patrzymy tak z góry, ale nie do końca, wiesz, z lotu ptaka tak w takim flatlayu, tylko pod jakimś kątem. To jest rzut izometryczny. Takie mądre słowa nawet się pojawiają w alternatywnym kulturatorze. No i powrót do dzieciństwa, ale w takiej odmienionej, odświeżonej, ciekawej formie. Jeżeli macie ochotę, to zainteresujcie się tymi tytułami. Przypominam jeszcze raz. Oxygen Not Included, Night in the Woods i Super Bomben Bomb Berman R to są propozycje ode mnie. No i zostawiamy Was z muzyką. Purity Ring, push and pull.